Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach szósta Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Sławomira Cęckiewicza, każda ze stron interpretuje ją inaczej. Trzy miesiące aresztu dla sprawcy tragicznego wypadku w Łomiankach. Grozi mu 20 lat więzienia. Stop rzezi dzików. Przed warszawskim ratuszem protestowali obrońcy zwierząt. Jedna decyzja, dwa różne stanowiska. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera w sprawie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cenckiewicz ogłosił sukces i zażądał dymisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Jarosława Sturzyka. Koalicja rządząca przypomina jednak, że wciąż toczy się postępowanie wyjaśniające, a to oznacza, że szef BBN-u nie ma dostępu do informacji niejawnych. Prezydent Karol Nawrocki napisał w mediach społecznościowych, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie profesora Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślał z kolei, że ten wyrok to gigantyczna porażka służb zaangażowanych politycznie przeciwko szefowi BBN-u. rządzący próbują prowadzić jakieś polityczne... Wendety, polityczne wojny. Problem w tym, że oddalenie skarg kasacyjnych automatycznie nie przywraca dostępu do informacji niejawnych szefowi BBN-u w związku z prowadzonym wobec niego kontrolnym postępowaniem sprawdzającym. Tak w liście do Zbigniewa Boguckiego napisał minister Tomasz Siemoniak. Szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślał z kolei, że to służby decydują, kto ma dostęp do informacji niejawnych, a kto nie. Pan który jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie ma dostępu do wszelkich danych, które mają klauzulę Słowami Wcenskiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych za ujawnienie dokumentów dotyczących planów Warta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest decyzja o areszcie dla podejrzanych w sprawie tragicznego wypadku w Łomiankach. Kierowca Audi Patryk R., który miał zbiec z miejsca zdarzenia razem z pasażerem Piotrem B., spędzą w areszcie najbliższe trzy miesiące. Śledztwo dalej trwa, zgłaszają się kolejni świadkowie, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Odzew był bardzo duży i jest bardzo dużo zgromadzonego materiału dowodowego. Jest trzy tomy już zgromadzone, także no jeśli brać pod uwagę takie zdarzenie, to jest rzeczywiście wynik bardzo intensywnych działań policji. W zdarzeniu na trasie S7 zginęła 19-letnia kobieta i 16-latek. Ustaliła prokuratura podczas wypadku kierowca Audi, który uderzył w drugi pojazd. Przed zdarzeniem wypił litr wódki. Miał również dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Tor Poznań może działać dalej. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał decyzję zakazującą wykorzystania obiektu ze względu na przekroczenia norm hałasu. To najstarszy tor wyścigowy w Polsce i jedyny tego typu obiekt, na którym szkolą się służby, mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Cały Polski Związek Motorowy szkoli tam naszych mistrzów, kierowców w obszarze sportu, ale nie tylko. To jest tor, w którym najlepsi z najlepszych. Nasze polskie służby, przede wszystkim służby policyjne, ratownicy medyczni, straż pożarna ćwiczy na tym torze, który też współdecyduje o naszym bezpieczeństwie. W przyszłym tygodniu Resort Sportu planuje rozmowy na ten temat. Stop dzików! Pod takim hasłem przed warszawskim ratuszem protestowali obrońcy zwierząt. To pokłosie akcji sprzed kilku dni, podczas której na Mokotowie uśmiercono rodzinę dzików. Zwierzęta najpierw zostały uśpione, a potem otrzymały zastrzyk śmierci. To wszystko na oczach mieszkańców. Demonstrujemy, to jest jeden z fragmentów Naszej dużej kampanii Katarzyna Jaślar, Akcja Demokracja Tak dużo osób jest zbulwersowanych tym Jak miasto nie radzi sobie Z rozwiązywaniem konfliktu dziki człowiek Protestujący pytanie O uśmiercanie dzików nie kryli emocji Na pewno to nie jest postawa Przyzwoita, jeżeli zabijamy Warchlaki I pozwalamy na to, żeby taka postawa Była obserwowana przez dzieci Postulaty organizacji. Torów, żeby zracjonalizować i zhumanizować rozwiązanie tego problemu są słuszne. Kilka dni temu rozmawiałam z Błażejem Dałkiem z Lasów Miejskich. Tłumaczył mi wówczas, że nie ma innej możliwości. Do 2017 roku mogliśmy te dziki usypiać i przewozić na tereny odległe. Z uwagi na przepisy, jakie obowiązują nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby te przepisy stosować. Monika Gosławska, Trójka Polskie Radio. Niechciki, jest myśliwy. Klimat. Zła jakość powietrza w Rybniku, dostateczna w Częstochowie, Jastrzębiu, Zdroju, Kaliszu, Krakowie, Krotoszynie, Oświęcimiu, Otwocku, Radomsku i Żywcu. Ze źródeł odnawialnych pochodzi zaledwie 4% energii elektrycznej. Najwięcej produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego. Nie ma informacji o ograniczeniach w korzystaniu z prądu. To był Serwis Trójki.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 przymrozki na północy kraju, a na zamojsczyźnie już nawet 10 stopni o tej porze. Czyli to, czy poranek jest zimny, ewidentnie zależy od punktu siedzenia. Po południu będzie około 16 stopni. Na przeważającym obszarze kraju nieco chłodniej, na północnym wschodzie i na wybrzeżu, a na Dolnym Śląsku cieplej i tu możliwe lokalnie nawet 20 stopni. W końcu dwójeczka z przodu. Czy popada? Może popadać lokalnie, przelotnie, głównie na wschodzie i południu Polski. Zachmurzenie będzie dziś przeważnie duże lub umiarkowane. Co my tu mamy? No no tak, każdy by chciał. Tears for Fears na początek naszego porannego spotkania. Do dziewiątej polecamy się z audycją poranną. Teraz mamy szóstą sześć. Taką łososiową polóweczkę, jak miał Kurt Smith w klipie do tej piosenki. Gdyby ktoś się gdzieś widział, to poproszę o cynk. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek to nasz numer, nie tylko w sprawie łososiowej polówki. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. Witamy. Dzień dobry. Trochę się dzisiaj stresuję, muszę państwu powiedzieć, bo coś wymyśliliśmy i się odbędzie. Może oszalałem. Wszystko się wyjaśni do 8.50, ale państwo na pewno też połączą kropki, bo do państwa będziemy mieli prośby o pomoc. I tu na razie ten temat zawieszamy, a powiem co w programie poza tym. Będziemy zadawać pytania, między innymi takie. Skąd tyle dezinformacji na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów ogólnych? I takie. Czemu pan tak zleka? Bo może jest tak, że pan nie wie, komu 1,5% przekazać. I posłuchamy odpowiedzi na te pytania oczywiście. Porozmawiamy dziś z Antonim Kowalskim, pierwszym Polakiem, który zakwalifikował się do drabinki głównej mistrzostw świata w snukerze. I też opowiemy o wznowionym procesie na temat śmierci Diego Armando Maradony. E, Argentyna żyje sprawą, w której oskarżenia e, są do zespołu lekarzy, którzy opiekowali się legendą futbolu. O 8.13 gościem rozmowy bez uników będzie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Krystian Markiewicz, a około 7.50 Kuba Ambrożewski spróbuje nas przekonać, no, że kontuzja nie zawsze musi być pechowa. Największy przebój w karierze kanadyjskiego herosa gitary prawdopodobnie nie powstałby, gdyby nie pewien przewlekły uraz. Poranne zapraszamy do trójki z Państwa. Udziałem poleca się do dziewiątej. Teraz angielska grupa Morciba i Be Yourself, a za chwilę prośba do Państwa. Proszę się przygotować do wybierania. Mamy tydzień podatkowy w porannej audycji, tak się jakoś poukładały tematy, ale mamy też tydzień nowości. W poniedziałek zadebiutował cykl Pawła Turskiego Złote a Skromne. We wtorek Michał Jędrkowiak zaglądał po raz pierwszy do dawnej, oj, dawnej prasy w ramach Ojeju sprzed lat wielu. W środę Józek Niewiarowski rozpoczął cykl o sztucznej inteligencji, to cykl jaj". No i na dziś też coś mamy. Na razie bez oprawy i bez tytułu. Tu może państwo pomogą, niech to się rodzi. Oby nie w bólach, ale żeby się udało coś stworzyć do 8.50, to potrzebujemy państwa pomocy. Proszę wybrać temat. Temat do piosenki. I opcji do wyboru mamy trzy. Pierwsza to rodzina dzików, która zamieszkała na terenie kampusu warszawskiego AWF-u. Drugi temat to misja Artemis II, o, skoro drugi to dwa. A trzeci to tarcza Jadwiga, która wydrążyła tunel tunel pod Pisarzową koło Limanowej. Który z tych tematów Państwo chcieliby usłyszeć w formie piosenki? Zapraszamy 22,7 trójek. Gdy nie patrzy na mnie nikt, tylko ty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 Biorę Cię do siebie, trudno mi stać, gdy tyle gwiazda niebie, widzę je, raz. spadają obok siebie. Nie odpowiem Tobie nic, nawet gdy znów zapytasz, kiedy. Tu leves Boski Diego wciąż na czołówkach w prasie kilka lat po śmierci Diego Armando Maradony powraca temat właśnie jego śmierci, bo wznowiony zostaje proces na jej temat. Proces w sprawie lekarzy, którzy zajmowali się Boskim Diego, oskarżonych o spowodowanie jego śmierci. Michał Strzałkowski w Trójce o poranku. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. To wznowienie procesu to też powiedzmy sobie po zawieszeniu go w dość kuriozalnych okolicznościach. Tak, to prawda, ten proces Diego Maradony sam w sobie już zamienił się w e, historię taką no, rozgrzewającą Argentyńczyków, rozgrzewającą media, e, no bo z jednej strony mamy śmierć jednego z najlepszych, absolutnie najlepszych piłkarzy w dziejach ludzkości, który zmarł, przypomnę, w listopadzie 2020 roku, e, no i ten proces się pierwszy rozpoczął i natychmiast trzeba go było zakończyć, bo z trzech osób zasiadających w składzie Sędziowskim. Jednak pani sędzia Julieta McIntag wystąpiła w filmie dokumentalnym poświęconym śmierci Maradony. Wystąpiła bez swojej wiedzy i zgody. Została po prostu przez ekipę przygotowującą film nagrana ukradkiem. Ale oni ją tam parę rzeczy zapytali, ona parę odpowiedzi udzieliła nie wiedząc, że jest nagrywana. Efekt był taki, że obrońcy oskarżonych, siedmiu osób właśnie tego personelu medycznego podważyli wtedy proceduralne różne zasady tego procesu. No i trzeba było ten skład sędziowski wyłonić na nowo, proces na nowo rozpocząć i on się wreszcie rozpoczął, bo tym razem się już wszyscy członkowie sztabu pilnowali, żeby tego sztabu sędziowskiego, żeby przypadkiem właśnie gdzieś jakiegoś błędu nie popełnić. Proces rusza, tak jak mówiłem, siedem osób na ławie oskarżonych, lekarze, pielęgniarki, psycholog, psychiatrka, którzy się opiekowali Maradoną po zabiegu usunięcia skrzepu w mózgu, który przeszedł piłkę. No i zmarł po tym, po tym zabiegu jakiś czas później. Jak mówił prokurator Patricio Ferrari, no według śledczych tutaj absolutnie wina oskarżonych nie pozostawia wątpliwości. Chciałbym, aby dla sądu jedna rzecz była jasna. Diego Maradona zaczął umierać na 12 godzin przed tym, jak jego serce ostatecznie się zatrzymało. Każdy, kto nie tylko w czasie tych 12 godzin, ale także w poprzedzającym jego śmierć tygodniu pomyślałby o zabraniu go do szpitala, uratowałby mu życie. Podanie mu leków diuretycznych także by go uratowało. Dowiedzimy tego wszystkiego w czasie procesu. probado no. No, bo jak ten raport wykazał, Diego Maradona e, robił wszystko to, czego robić nie powinien i przed czym powinien go powstrzymać, właśnie opiekujący się z nim, nim teoretycznie całą dobę personel medyczny. Na przykład pił alkohol, e, czy e, wykonywał różne aktywności e, fizyczne, których nie powinien. Powinien po prostu e, leżeć i dochodzić do siebie po bardzo poważnej przecież operacji. E, adwokat jednej z tych oskarżonych osób, psychiatrki dr. Agustyny Kosaczow, Kosaczo, Władim Miszczańczuk, e, no, odrzucał te oskarżenia, Mówiąc, że Mardona był w bardzo złym stanie zdrowia, że kompletnie ignorował e, polecenia sztabu e, medycznego, że e, kiedy przeprowadzono sekty złok, to okazało się, że jego serce było ponad dwukrotnie większe niż powinno, a to były lata jego e, uzależnienia od alkoholu, korzystania z narkotyków, bardzo niezdrowego trybu y, y, życia. No i Właśnie ten prawnik Wadim Miszańczuk mówi, no w, w naszej ocenie, czyli tych obrońców, tu nie ma żadnej winy personelu medycznego. Analizy przeprowadzone przez biegłych w ramach dochodzenia uzupełniającego wykazały, że raport Komisji Lekarskiej Prowincji Buenos Aires z 2021 roku jest błędny. To dyskredytuje oskarżenie. Nie ma też mowy o zamiarze popełnienia przestępstwa. To jest karykaturalny zarzut. Nie ma żadnego związku między działaniem mojej klientki czy kogokolwiek z oskarżonych, a śmiercią pana Diego Armando Maradony bo właśnie wśród oskarżeń jest także to, że niektóre zaniedbania były celowe. A świadczymy o tym analiza wiadomości tekstowych i tak zwanych głosówek, jakie wymieniali między sobą członkowie tego sztabu medycznego. 120 tysięcy takich wiadomości jest w aktach śledztwa i one będą podczas tego procesu analizowane, co sprawia, że prawdopodobnie proces będzie bardzo, ale to bardzo długi. Po dwie tygodniowo rozprawy mają się aż odbywać, a i tak zdaniem argentyńskich mediów wszystko potrwa co najmniej kilka miesięcy, jeśli nie nawet dwa lata. I to będzie kolejny serial sądowy z Argentyny. Będziemy się przyglądać oczywiście jego efektom. Choć chyba taka, takie medialne zainteresowanie nie sprzyja wymierzaniu sprawiedliwości. Tak po prostu. Po, po no, zakłóciło pierwszy proces. Takie no, właśnie zainteresowanie no właśnie. doprowadziło do tego, że pierwszy proces się nie zakończył. Michał Strokowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Stand away, for God's sake. Save me, for a black out, it's so dark out.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 bo z media eksperta nie masz.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 Doradca wojskowy przywódcy Iranu zagroził zatopieniem amerykańskich statków, jeśli te będą próbowały pilnować cieśniny Ormus. Pan Trump chce pilnować cieśniny Ormus. Czy to naprawdę pańskie zadanie? Czy to zadanie potężnej armii takiej jak Armia Stanów Zjednoczonych, mówił były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Mosen Reza Rezaei wyraził też opinię, że dobrze byłoby, gdyby Stany rozpoczęły inwazję lądową. Wzięlibyśmy tysiące zakładników, a potem otrzymalibyśmy miliard dolarów za każdego z nich, powiedział wojskowy doradca przywódcy Iranu. Wielka Brytania przekaże w tym roku Ukrainie co najmniej 120 tysięcy dronów, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony, zaznaczając, że jest to największa dostawa tego rodzaju uzbrojenia od początku rosyjskiej agresji. Nowy pakiet obejmie drony uderzeniowe dalekiego zasięgu, drony wywiadowcze i rozpoznawcze, logistyczne oraz drony nawodne, a ich dostawy rozpoczęły się już w tym miesiącu. Mistrzu Pomyśl to nowa kampania PZU i Policji. Jej twórcy zwracają się do użytkowników jednośladów, rowerów, motocykli i hulajnok elektrycznych. Wiceszef Policji Roman Kuster podkreśla, że liczba wypadków z udziałem jednośladów spada, ale nadal wiele śmiertelnych wypadków wynika z nierozwagi. Uważam, że większość myśli, ale potrzeba niekiedy troszkę więcej wyobraźni. Tak naprawdę apel do wszystkich użytkowników jednośladów. I tych na motocyklach, i tych na rowerach, i tych na hulajnogach. Mistrzu Pomyśl. W latach 2023-2025 użytkownicy rowerów, motorowerów i hulainok spowodowali ponad 7800 wypadków. Kolejny serwis strójco siódmej. IMGW ostrzega przed przymrozkami na północy kraju, poza tym termometry pokazują teraz kilka stopni, nawet 10 na Zamojszczyźnie, po południu będzie około 16 na przeważającym obszarze kraju, może popadać lokalnie, przelotnie, to głównie na wschodzie i południu Polski, zachmurzenie będzie dziś przeważnie duże lub umiarkowane jest prośba, proszę Państwa, bo czasu do dziewiątej coraz mniej. A do dziewiątej, i to już zdradzę wprost, ma tu dziś powstać piosenka. Potrzebny temat, mamy trzy propozycje z rzeczywistości tego tygodnia. Eee, to tak, rodzina dzików z kampusu warszawskiego AWF-u, misja kosmiczna Artemis II i sukces starczy Jadwiga, która wydrążyła najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Do siódmej czekamy na głosy w tych wyborach, tak to nazwijmy. Po siódmej bierzemy się z Karoliną Gonet za pisanie. 22 i 7 trójek. Zapraszamy. A i shut the world outside until the lights come on Maybe the streets are light, maybe the trees are gone I feel my heart start beating to my favorite song Jest 6.37, a trójka, przypomina, zostały tylko dwa tygodnie na to, by rozliczyć się z fiskusem. Podczas wypełniania formularza PIT, papierowego lub elektronicznego, możemy oczywiście przekazać 1,5% naszego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. I dziś chcemy Państwa namówić na to, by to był wybór świadomy i nie był to wybór na ostatnią chwilę, bo jak pokazuje doświadczenie, wielu z nas wciąż tego nie zrobiło. Teraz w najbliższy weekend będę rozliczał, wykorzystując e, obywatela. Czemu pan tak zwleka? Bo może jest tak, że pan nie wie, komu 1,5% przekazać. Nie zwlekam. Dokładnie wiem. To czym się pan kieruje? Doświadczeniem życiowym i przekazuję osobom, które pomagają dzieciakom z różnymi schorzeniami. To jest akurat związane z moją córką, która choruje na cukrzycę typu pierwszego i w tym kierunku idziemy. Wybór organizacji, której powinniśmy przekazać swoje 1,5% podatku, nie jest jednak zawsze tak prosty. Gdy nie wiemy, do kogo powinny trafić środki, Liczba organizacji może przyprawić o zawrót głowy. Jest około 10 tysięcy organizacji uprawnionych. Adela Gąsiorowska, zastępczyni dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Są to nie tylko fundacje, ale też stowarzyszenia, czy innego typu organizacje pozarządowe. Działają one w bardzo różnych obszarach, czyli taka działalność typowo charytatywna, działalność prozwierzęca, ale też na przykład działalność związana z promocją praw człowieka i demokracji, jakieś rzeczy związane z rozwojem wspólnot lokalnych, działalność kulturalna, Sportowa. Jest tego bardzo wiele i każda osoba naprawdę może tutaj znaleźć coś dla siebie. Na stronie Narodowego Instytutu Wolności dostępna jest wyszukiwarka, która może pomóc nam w wyborze organizacji. Szukać można po słowach kluczach czy miejscowościach. Zachęcamy do tego, żeby świadomie wybrać organizację, na przykład wybrać jakąś organizację, która działa w naszej społeczności albo właśnie zajmuje się tym konkretnym obszarem działania, który jest dla nas ważny. Mamy co roku to samo miejsce, na które przelewamy 1,5%. A jak pan je wybrał? Zostało mi polecone. To jest takie lokalne, skąd pochodzimy, miejsce. To jest fundacja na rzecz zwierząt. Jestem generalnie prozwierzęca, więc jak tylko mogę, to wspomagam fundację zwierzęca. W zeszłym roku do organizacji, dzięki przekazywaniu 1,5% podatku, trafiły blisko 2 miliardy złotych. Te pieniądze mają ogromne znaczenie, mówi Krzysztof Chudyński, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Organizacjom pozarządowym daje to stabilność finansową i oderwanie, pomimo tego, że to są podatki od decyzji rządowych, tudzież samorządowych i skoncentrowanie się na tym, co same organizacje i społeczeństwo uważają za najistotniejszy problem. Za niektóre rzeczy po prostu trzeba zapłacić. Prądu nikt nie finansuje organizacjom pozarządowym w siedzibach, a jest to jednak rzecz, bez której działań nie da się prowadzić. Organizacje pożytku publicznego co roku publikują sprawozdania, z których możemy dowiedzieć się, na co nasze środki zostały przeznaczone. Półtora procent podatku wydajemy na najpotrzebniejsze rzeczy, dodaje Krzysztof Hołdyński. Jeśli na coś brakuje, to to jest tylko możliwe, żeby dostać to od ludzi. Nie mam innych możliwości, żeby te środki zastąpić, więc każda złotówka, którą to ja mogę decydować, jak wydam, a nie zdecydowała o tym administracja w konkursie, to ona jest warta nawet 10 razy więcej. Nawet jeśli w polu po wyborze organizacji wpiszemy na jakie konkretne działanie przekazujemy pieniądze. Półtora procent podatku warto zawsze przekazać. Jeśli nie wybierzemy żadnej fundacji czy stowarzyszenia, środki co prawda się nie zmarnują, ale... Idą do budżetu państwa. Wtedy to nie ma takiego okienka, żebym napisał, że na remont drogi pod moim domem. Nie, wtedy już środki są dystrybuowane zgodnie z ogólnymi zasadami gospodarowania budżetem państwa. Tak więc tym bardziej warto wesprzeć wybraną organizację. Na tym tematem zajął się Paweł Turski.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 My kolegi, Krzepcą do łama Jego usta drwiące Po białej łące Były rytmy gorące Było tango gorszące A niech sobie gadają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 ze mną po białej łące Nie bierzmy kolegi Szepcą bołówa jego usta drwiące Pokaż mi śniegi Zjedź ze mną po białej łące Nie bierzmy kolegi Wybieramy temat piosenki, którą napiszemy dziś jeszcze przed końcem audycji porannej. Karolina Gonet już przyszła, widziałem, z gitarą na plecach. Ja się stresuję coraz bardziej, a słuchacz ma słuszną sugestię w sprawie jednego z tematów, tego o dzikach z warszawskiego AWF-u. Dajcie temu tematowi spokój, bo to trzeba by chyba napisać coś w typie dzików pamięci i żałobny rapsod, wie pan, po te dziki album. Teraz jeżeli mają się jeszcze dobrze, to wkrótce mogą już nie mieć dobrze. Pod uwagę, jak władze Warszawy rozprawiają się z tymi tworzeniami. No też myślę, że warto zostać w tematach przyjemniejszych, ostatecznie, więc zawęśmy może wybór. Do siódmej czekamy na Państwa propozycje, a te tematy są dwa. Dwie propozycje od nas, proszę wybierać. Misja Artemis 2, zakończona kilka dni temu, o której dużo mówiliśmy w trójce, oraz tarcza jadwiga, która wydrążyła najdłuższy tunel kolejowy w naszym kraju. O tym też wczoraj w trójce, zwłaszcza w serwisach, mówiliśmy o tam kolorowe lasery między innymi witały ją na końcu tego tunelu. Dwie dwójki i siedem trójek. Hmm. I guess that you've been working on yourself I guess the therapist I found for you should really help Now you can be a better man for your brand new girl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 To Olivia Rodrigo i good for you w trójce. 11,5 minuty zostało jeszcze do siódmej. Teraz Piotr Łodej i rozprawa z dezinformacją na kolejny bliski temat. News albo fake news. W sieci krążą tezy o tym, że urzędnicy jednym wpisem w dokumentach mogą obniżyć wartość nieruchomości. Na tym gruncie jest sporo niedomówień, nadinterpretacji czy wprost fejków, a stawką mogą być zainwestowane w nieruchomość nasze oszczędności życia. Ze mną w studiu jest Bartłomiej Gajewski, architekt i urbanista. Witam w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd tyle dezinformacji na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów ogólnych? Dezinformacji to, to bym tak tego nie nazywał, bo w tym jest też wiele prawdy, natomiast jest wiele emocji. No właśnie, a dlaczego w ostatnim czasie akurat ten temat tak bardzo rozgrzał internautów? Bo rzeczywiście ta reforma planistyczna, która weszła w życie ponad dwa lata temu, której owoce powoli e, zaczynają dojrzewać, na podstawie której tworzone są nowe dokumenty, ona wpływa faktycznie na, na wartość sprzedażową e, nieruchomości, które posiadamy. Na platformach społecznościowych już od jakiegoś czasu pojawia się teza, że gminy zablokują budowę tysięcy domów. Co w tej narracji jest faktem, a co? nad interpretacją? Faktem jest to, że zgodnie z tą reformą polityka przestrzenna gminy musi odpowiadać faktycznym trendom demograficznym. I nie będzie można już swobodnie i w sposób taki zupełnie um, dowolny, tak? dowolny, wskazywać terenów pod nową zabudowę. Czyli chodzi tu o uporządkowanie terenu. Dokładnie tak i o to, żeby nasza polityka przestrzenna odpowiadała faktycznym potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców. A w mediach pojawia się straszak, twoja działka staje się bezwartościowa. Tu jakie są faktyczne mechanizmy wpływu planów na wartość gruntów? O jakich fejkach możemy mówić przy tej okazji? Faktycznie plany ogólne gminy wyznaczą granice, gdzie może się rozwijać zabudowa mieszkaniowa, a gdzie nie może. To, że nie może się rozwijać zabudowa mieszkaniowa, to nie znaczy, że w ogóle nie możemy zabudować tej działki, bo jest wiele innych funkcji, które mogą się rozwijać na terenach niemieszkaniowych. Tereny usług handlu, rekreacyjne, tereny produkcji, tereny magazynowe, to też są w wielu miejscach bardzo wartościowe nieruchomości. To nie jest sprawa zero-jedynkowa. Plany ogólne gminy wprowadzają 13 różnych stref. Trzy z tych stref dopuszczają jakieś formy zabudowy mieszkaniowej, 10 innych, inne formy zagospodarowania. Więc tutaj trzeba na spokojnie do tego podchodzić i analizować konkretny dokument, nie wierzyć w fejki, trochę ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, a może po prostu pójść do naszej gminy i spytać się urzędników, jakie zmiany są szykowane, co jest zapisane w projekcie planu ogólnego i jakie są przyszłe możliwości zagospodarowania danej nieruchomości. Ruchomości. Przypomnę, w naszym studiu jest Bartłomiej Gajewski, architekt i urbanista. W tym momencie dziękuję za ten fragment spotkania. Dziękuję. A ciąg dalszy naszej rozmowy na temat dezinformacji wokół planów zagospodarowania przestrzennego w podcastach trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Shop Boys w trójce, a w studiu też Karolina Gonet. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie masz gitarę? Futerale. <głos> <głos> już Dzień, no właśnie, już rymujemy od rana. Dobrze. Co do tematu piosenki, którą dziś stworzymy. Mam nadzieję, że się uda. Przekonał nas ten telefon. Piosenki, jeśli pisać, to o tej tarczy Jadwiga, bo myślę, że wielu, wielu ludzi na tym świecie chciałoby zobaczyć. Światełko na końcu tunelu. Zazdrość na za wiele poezji. A może będzie właśnie o, na końcu o zazdrości. Tunelu. Ale efekty. No dobrze, to drodzy Państwo, y, tytuł by się nam przydał. Tak, więc czekam na Państwa telefony i propozycje. 22 7 trójek w sprawie tytułu piosenki o tarczy Jadwiga, która wydrążyła najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Zapiszemy. No, Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają Proace Max największy dostawczak, Proace Verso przestronny minibus oraz Proace City Verso rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Ach, uwielbiam jak wszystko rozkwita wiosną, a najbardziej jak kwitną rabaty na Allegro. Jak wiosenne przeceny to Allegro. Zobacz jak kwitnie wybór produktów w niższych cenach i skorzystaj z okazji.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 Wybieram Aldi, bo jest świeżo. Od czwartku banany. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 50% taniej to tylko 3,49 za kilogram. A polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 34,99. Teraz aż 22% taniej to tylko 26,99 za kilogram. Aldi, wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.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 Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart. 10 kg na osobę, a borówki amerykańskie, opakowanie 300 gramów, tylko 14,99. Tak, tylko 14,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.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 Obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena z przedobniżki 8,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A duża kawa rozpuszczalna Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz z aplikacją jedynie 22,99. Dania tutaj jest stokrotka. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media MediaExpert. Wiosenna wyprzedaż w Media MediaExpert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1895 zł. Teraz za 1695 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media MediaExpert.